Minęła 18. Tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności 1. Marzena Godon i Andrzej Kocjan. Donald Trump ostrzega, że może bombardować Iran, jeśli nie będzie porozumienia. Jutro ewentualne rozmowy pokojowe. Przyjaźń znów łączy Ukrainę i Węgry. Władze w Kijowie przekazują, że rurociąg został naprawiony. Akcja na rzece Drwęca w Warmińsko-Mazurskim strażacy wyłowili z wody martwe zwierzęta. Dziesięć trucheł dzików i dwa truchła łani. Na początek o rozmowach pokojowych USA-Iran. Irańska delegacja wciąż nie potwierdziła swojego udziału w tych rozmowach w Pakistanie. Jutro mają się tam odbyć negocjacje pokojowe związane z dobiegającym końca rozejmem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent USA Donald Trump oświadczył dziś w telewizji CNBC, że spodziewa się, iż będzie bombardował Iran, jeśli stronom nie uda się zawrzeć porozumienia. Wcześniej zapowiedział, że uznaje środowy wieczór za koniec zawieszenia broni. Przekazał, że nie chce przedłużać tego terminu. O na te negocjacje wysłanniczka Polskiego Radia na Bliski Wschód.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 w Kijowie Paweł Buszko, Polskie Radio. Pierwszego dnia prac poszukiwawczych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu eksperci Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli mogiłę Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Doktor Leon Popek z IPN, który uczestniczy w pracach, mówi, że badacze byli zaskoczeni, gdyż miejsca, w których odkryli mogiłę, nie brali do tej pory pod uwagę. W ogóle w pamięci się nie zachowało, że jest druga mogiła załą przez zdjęcia satelitarne. Zdjęcia lotnicze z 1944 roku, zdjęcia niemieckie, pokazały, że jest tam dół, który stwierdziliśmy, że trzeba sprawdzić. I to nas naprowadziło. Badania w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej potrwają do końca kwietnia. To są aktualności jedynki. Funkcjonariusze CBA weszli do resortu klimatu oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Na wniosek Prokuratury Europejskiej zabezpieczyli dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze. Prokuratorzy mieli zastrzeżenia głównie do wprowadzenia programu w 2021 roku. Ryszard Petrus z klubu Centrum, którego posłanką jest minister klimatu, mówi, że działania te dowodzą, iż Paulina Henning-Kloska dalej powinna kierować resortem. Doświadczy tylko o tym, jaką pracę wykonała minister Kloska, czyszcząc te sprawy. To tylko osłabia siłę wniosku o odwołanie pani minister. Mariusz Gosek z PiSu sugeruje, że działania służb mogą być pretekstem do tego, aby prze, bu, przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku o wotum nieufności dla minister klimatu. Być może to w pierwszej kolejności będzie służyło temu, żeby przełożyć wniosek nad głosowaniem w sprawie wotum dla pani minister. My widzimy, że liczone są głosy. Do tego głosowania ma dojść w Sejmie w przyszłym tygodniu. Wniosek o wotum nieufności dla minister klimatu złożyły PIS i Konfederacja, a PSL i Polska 2050 nie wykluczają jego poparcia. Decyzję uzależniają od tego, czy Paulina Henning-Kloska 27 kwietnia spotka się z przedstawicielami obu klubów trzeciej drogi. Kilkanaście martwych zwierząt, w większości dzików, wyłowiono z rzeki Drwęcy w województwie warmińsko-mazurskim. O sprawie powiadomili kajakarze pływający rzeką. Strażacy zostali poproszeni o wyłowienie martwych zwierząt mówi młodszy brygadier Kamil Szczech z Nowomiejskiej Straży Pożarnej. Strażacy podjęli z rzeki 10 trucheł dzików i dwa truchła łani. Wyjaśniona będzie przyczyna śmierci zwierząt oraz to skąd wzięły się w rzece. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. o sporcie Cezary Guriew Magda Linet pokonała amerykankę Robin Montgomery. 6-4, 6-3 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Madrycie. Od drugiej rundy rywalizację rozpocznie Magdalena French. Jej rywalka będzie zwycięszczyni meczu między Ukrainką Dajaną Estremską i Argentynką Solaną Sierą. Polka zastąpiła w turniejowej drabince amerykanka Amanda Nisimową, która wycofała się z powodu kontuzji nadgarstka. Od drugiej rundy rywalizację rozpocznie także czwarta rakieta świata Iga Świątek. Najlepszą polską tenisistkę czeka jutro mecz z Australijką Darią Kasatkiną lub zawodniczką z kwalifikacji. Poznaliśmy skład reprezentacji polskich siatkarzy na tegoroczny sezon. Przypomnę, że białoczy będą bronić złotego medalu Mistrzostw Europy. A w gronie wybrańców trenera Nikoli Grbicza pojawiła się wyjątkowo duża grupa debiutantów. Już nie początek zgrupowania w spale. O tym rzecznik narodowej drużyny, olimpijczyk z Atlanty Mariusz Szyszko. Rozpoczynamy na koniec długiego weekendu, czyli trzeciego jest zbiórka w spale do wieczora bodajże, ale tam chyba już jakieś spotkanie jest przewidziane. Czwartego treningi, piątego mamy obowiązki medialne, szóstego obowiązki marketingowe, a później już normalna orka. Także praca, treningi, pierwsza grupa trzeciego i później będą kolejni dochodzić, część może będzie wyjeżdżać. To tak jak co roku będzie duża zmienność składu. Skład jest szeroki, grupa ogłoszona ma 37 nazwisk, skalona jest nie ostateczna może być większa, może być zmniejszona, To dopiero początek drogi. Zawsze jest tak, że pojawiają się młodzi, którzy przez tych starszych są trzymani za rękę czasami, czasami za uszy, jak trzeba. Wprowadzeni, no i tutaj rola doświadczonych jak Olka Śliwki, jak Kuby Kochanowskiego, tu mogę wymieniać kolejnych zawodników, jest bezcenna. Oni uczą młodych zachowań w kadrze, po to są między innymi, oczywiście są po to głównie, żeby bardzo dobrze grać, ale ich rolą jest także wprowadzanie młodych do kadry. Ponownie o sporcie za dwie godziny. Pogoda. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na południowym wschodzie więcej chmur, na północy mgły. A temperatura od minus 4 stopni lokalnie na północnym wschodzie minus 1, 0 na przeważającym obszarze kraju, cieplej miejscami na wybrzeżu, tam około 3 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. Klimat. Dobra jest teraz jakość powietrza w całym kraju, tylko w Grudziądzu dostateczna. 40% krajowej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Wokół Częstochowy i w zlewni Noteci w Kujawsko-Pomorskiem panuje susza hydrologiczna. W lasach na północnym wschodzie, wschodzie i w centrum duże zagrożenie pożarowe. JEDYNKA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 Bezpieczeństwa. stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Skazany w się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cyt, na półtora miligrama, tabletki, Aflofarm. Dysmoksan. I już nie palisz. Karpaty. Góry, które przez wieki łączyły ludzi, miasta i sztukę. Już wkrótce zobaczy się z bliska.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 Autopromocja. Muzyczna 1. Słuchają państwo programu pierwszego polskiego Radia Muzyczna Jedynka. Kłaniam się państwu Marcin Kusy. Dziś swego rodzaju wydanie specjalne nasze setne urodziny i Luk, który przygotował ten wyjątkowy koncert na setne urodziny jedynki, ale także Luk, który wiele miesięcy temu przygotował oprawę dźwiękową naszej stacji, którą państwo zresztą słyszą. I dziś spotkanie właśnie z Łukaszem Rostkowskim z LUC o jego planach artystycznych, o tym co u niego nowego i przede wszystkim o festiwalu Braswood, który zmienia nazwę, ale też zmieni się data tego festiwalu. O wszystkim, proszę Państwa, za kilka minut z lukiem pomówimy w programie pierwszym, ale wcześniej zabawa związana właśnie z naszymi urodzinami. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tosil, polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumn Altus. Czyli konkurs urodzinowy w muzycznej jedynce, program pierwszy Polskiego Radia właśnie skończył 18 18 kwietnia. 100 lat z tej okazji do czwartku w Muzycznej Jedynce zadawać będziemy państwu jubileuszowe zagadki. Już za chwilę Krystyna Prońko wspominać będzie przełomową w jej karierze piosenkę. Psalm stojących w kolejce, bo o niej mowa był jednym z tych utworów, z którego składała się *Kolenda Nocka. To legendarna śpiewogra z roku 1980, która łączyła jesełka z dramatycznym obrazem życia w PRL-u. Libretto napisał Ernest Bryl, a muzykę Wojciech Trzciński. Proszę posłuchać i uzupełnić brakujący tekst utworu. Ludzie zrozumieli, o czym to jest. Za czym kolejka ta stoi? Na co w kolejce tej czekasz? W wielu latach usłyszałam, że e, sam stojący w kolejce ma swój udział w rozbiciu tej sytuacji, którą mieliśmy przedtem coś tam coś tam zadziałało. Za czym kolejka ta stoi. Dwa dzwonki, a to oznacza, że pytamy Państwa o brakujące słowa tejże piosenki psalm stojących w kolejce. Na odpowiedzi czekamy pod numerem 72151 koszt 2 zł i 46 groszy. Brud to za wysłanie wiadomości, a w nagrodę czekają na Państwa słuchawki bezprzewodowe nauczne i bezprzewodowe do ucha firmy Tonsil. A rozwiązanie zagadki. Jeszcze przed godziną 19, a za chwilę rozmowa z naszym gościem. To jest stałe tylko zmiany w komplikacjach To to życie ma czarny pas każdy tu statek życia, co nie płatek Sportu naszych matek, po nieznane lądy bradę Burzy łamią ty wichry, z żakli i revenge. Każdy swoim gratem płynie po swój szczęścia pakiet Gdy lucek, bit ten bit machaj głową jak mapet. Wszyscy gramy w jednym filmie, po dla twych latek Jako dodatek z tym każdy inną mapę Dostał nie ma biletów, razem lecimy na gapę Gramy rady, klewe niech sali czasu, kwiatek Latem palec, dostający z Januszowych klapek Bitem ślamy za ten drewno wiary na wypadek Bólu przy pokonywaniu przełomowy kładek Czy mam kawię i szampana, czy suchy opłatek Kładę się wygodnie jak ten winyl na napęd I nakierowuję swoje myśli na mych marzeń mapę i zaklinam świat to pewne jak podatek Najlepsze przede mną Czasem uczestnictwem, najlepszym uczestnictwem, wierownym w niebutelki z na mnie no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, co mam moc tajemną Odnajdziesz brała jako miłość wzajemną Pozytywne słowa, nawet kiepły ciemno Powiedz to głośno, najlepszym przede mną Czasem trzeba żyć odnowa, szansa ma mnie jedną Wiara i na dnie butelki znajdziesz suchę trefno Pozytywne słowa, nawet kiepły ciemno Powiedz to głośno, najlepszym przede mną powiedz to głośno Najlepsze przede mną wiary i... Jak wody światu trzeba Radio dobrych wiadomości uruchamia przekaz Pogoda myśli to do nieba czeka Smutek okalecza lecza, dobre słowa to apteka Szara codzienność frustruje i męka Mów głośno o marzeniach, tyle piękna Choć szczęście nie odbiera lub linia zajęta Jutro jest dziś w moich myślach i rękach Zastanawiam się co dzień nad przeszłości kwiat. Zastanawiam się co codziennie, co mam sercu na dnie Podobno to już Wzajemną, odnajdziesz mirolę jako miłość wzajemną. Pozytywne słowa, nawet kiedy ciemna Powiedz to głośno, najlepsze przede mną. Czasem trzeba żyć no szansę mam jedną. Wiara i na dwie butelki znajdziesz tylko jedną. Pozytywne słowa, nawet kiedy ciemno. Powiedz się to głośno, najlepsze przede mną. Miłość szczęśliwa to supernowa. Pewnie Stephen Hawking potwierdziłby te słowa. Muzyczna Jedynka, program Pierwszy Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu, a jednocześnie kłaniam się mojemu gościowi L.U.C. Luk, Łukasz Rostkowski. Luk, witam Cię serdecznie. Kłaniam się Państwu. Niedalej, jak w sobotę mieliśmy okazję chwilę pogadać przed koncertem, który transmitowaliśmy zresztą z naszego studia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncertu no niesłychanie, jak podkreślaliśmy, Epickiego. Czy myślę, że może być ciąg dalszy, jeśli chodzi o to, to przedsięwzięcie? No, rozmawiamy o tym, ponieważ, <laughs> ponieważ, y, ponieważ wiemy, że, że miłośnicy radia są, są po prostu w całej Polsce i, i, i są takie pomysły, żeby, żeby jeszcze ten projekt po prostu popracował, bo to jest niezależny projekt, mhm. który, który stał się osobną całością, osobną historią, jak film, jak płyta. Także rozmawiamy o tym i, i może będziecie państwo mieli okazję w kilku miastach jeszcze to usłyszeć na żywo, bo rzeczywiście na żywo to jest no, przeżycie, ponieważ oprócz tych głosów mamy też właśnie wizualizację i to pracuje wszystko razem, holistycznie, jako, jako całość, więc jest to po prostu spektakl, jest to widowisko multimedialne, e, więc byłoby super I, i, i trzymajmy kciuki za to. Jak wygląda ta sprawa z twoim pożegnaniem, z mikrofonem? Jesteś konsekwentny w tym wszystkim? Tak, właśnie <głos》rozmawialiśmy <głos》o tym przed sekundą na korytarzu, że latając niektórymi liniami lotniczymi możecie państwo spodziewać się często zatkania, zatkanego ucha, co gorsze, czasem bardziej drastycznych e, e, konsekwencji, przy, przy konsekwencji <głos》> czy przykrości i tak mnie spotkała, że po prostu pewnego razu dostałem poważnego, poważnej choroby ucha, łącznie z pęknięciem błony i, i kilkumiesięcznym e, przy, lekkim ogłuchnięciem i to wtedy właśnie pracowałem notabene nad, nad muzyką dla Polskiego Radia, także przepraszam, e, jeżeli to słychać, ale e, sprawdzaliśmy później, kiedy już wyzdrowiałem, czy, czy na pewno to się nadaje do emisji. E, był to bardzo trudny czas, natomiast e, bo stwierdziliśmy właśnie, że tak ważne jest teraz już to ucho, bo, bo już te, teraz tylko ucho, już nie usta i nie, nie beatbox mm. i nie rap. No, wiesz co, bo tak, bo postawiłem tą kropkę w zeszłym roku i to właśnie też było, a propos naszej rozmowy o tej przerwie, tak. było bardzo wyzwalające dla mnie. To było wyzwalające, to było takie, że jedną rzecz w końcu zamknąłem w swoim życiu i, i, i nie skupiam się na tak wielu już rzeczach, tylko na, na mniej, ale lepiej. To jest też wynik takiego mojego czytania książki Jedna Rzecz, słownie taki tytuł, zapomniałem autora, ale przeczytałem tę książkę już chyba pięć razy i czytam ją w kółko, no bo po pierwsze mamy czasy, w których jesteśmy przebodźcowani, wszyscy próbują nam coś włożyć i wszystko nas fascynuje, po drugie, ja też mam taką tendencję z, z ADHD, które też, za które też się wziąłem, biorę je to za rogi i, i układam, a to, to jest bardzo duży game changer mojego życia. Po prostu czuję, że mogę robić lepsze projekty, jakby lepsza jakość, mądrze je po prostu układać mm -hmm. i, i, i jakby... To co działo się w moim życiu przez 20 lat, też w tym rapie, to był taki naprawdę chaos. To by diabeł tazmański, który się kręcił, nagrywał, jeździł, nagrywał, rapował, wypuszczał płyty bez zastanowienia, po prostu bez strategii, bez jakiegoś budowania właśnie teamu, marki. Mm. Em, markę tak, ale no właśnie brak, brak teamu, brak mądrych decyzji i, i to wszystko się teraz zmienia. No, rzeczywiście pożegnałem się z tym mikrofonem i na razie absolutnie nie mam planu do niego wracać. Ale ja mam ochotę wrócić, teraz zagramy z jednej z twoich płyt i wrócimy za chwilę do rozmowy. I miotają, miłości się zjadają Oszukują, znowu szukają Jak mechanik tryby badają, przymierzają Gdy tryby razem grają, lata ścierają Tarcze się boksują, skrzypią, zacinają Gdy się do tych wałków oliwę sprzedają Ludzie mają w sobie klucze i tajemne zamki I Każdy związek otwiera w nas nowe klamki Więc te zmiany to nauczek wartościowe łamki Szatne pieniądze nie kupią ci twej lustrzanki Jesteśmy jak płozy pełnia szczęścia to sanki Samotność piewa trądem jak autostradowe bramki Jesteśmy jak pozy pełnia szczęścia to sanki Samotność jak surfing w listopadzie Jest bez pianki, pianki. Let's Słońce nam brać tak by zabrakło dnia By w tango pod niebem gwiazd Wykrasz wioliny jak Vivaldi Palisandrem nocy w nas i tańczyć z nimi jak pijani trancem, gdy księżyc kopa Nie skończymy tej bajki Poczu jaki ja spadnę w antracyt w prosto padłej, w pojedynkę dopadnę dwuznaczem By spać na materacy Gdy skończyły się baśnie mydlane odkrymy Kłam płaszcza, więc prawdy chłod nawet Zaśpiewa nam koły tankę Przykryję na dobrano z kołdrami pod nimi alabaster Czekając na barwę jaskrawe Co zrobimy z pędzlami zapytania znakiem a miłowian, dlatego nie ma bajek, gdzie nie wszystko się udaje Radia. Kłaniam się ku z tej strony Z okazji stulecia programu pierwszego Życzę Państwu 200 lat W pełnej słuchalności I w utrzymywaniu tego poziomu I tej jakości, która nam towarzyszy Od lat 100 Wszystkiego dobrego i do usłyszenia Na antenie Luke L.U.C. jest z nami i rozmawialiśmy o tym przedsięwzięciu, które stworzyłeś dla Polskiego Radia, ale ty jesteś zaangażowany, tak jak już powiedzieliśmy, w wiele przedsięwzięć, między innymi w festiwal Brasswood, o którym chciałbym teraz porozmawiać i który zmienia też trochę swoje artystyczną. artystyczne. Tak. Zresztą no, to jest ważne, ważny dopisek, jeśli chodzi o w, tak. imię, czy też no, nazwę tego festiwalu. Tak, zmieniliśmy dopisek z fest, czy festiwal na, na, na soundtracks. Tak, Braswood tut jako festiwal odbywający się w Trójmieście od 6 od lat właściwie mhm. penetrował rejony World Music i w ogóle był to czas takiego badania, szukania swojej pozycji na rynku i, i, i tożsamości też, bo nie oszukujmy się, no to rozpoczęcie festiwalu dokładnie w pandemii to nie było najlepszy, najlepszy czas dla festiwali w ogóle, a już też ogólnie był to czas, kiedy był przesyt na rynku dość duży festiwali, więc było to ryzykowne, natomiast wiadomo, że festiwale w dużej mierze nie są robione dlatego, że przynajmniej mi się tak wydaje, że, że większość ludzi, którzy robi te festiwale, nie robi dlatego, że dobra, zaróbmy pieniądze na festiwalu, tylko to jest dobry biznes, zróbmy to. Tylko po prostu mają zajawkę na maksa, na, mhm. na robienie czegoś, na tworzenie, na budowanie, na prezentowanie muzyki i tak było też w naszym wypadku, że po prostu w Trójmieście zakochałem się w tym miejscu, które uważam, że jest niezwykłe na skalę światową i rozpoczęliśmy e, taki festiwal, chcąc po prostu ludziom dawać piękną muzykę w niesamowitych okolicznościach przyrody, w operze leśnej, a potem też w innych częściach Trójmiasta i lasach. No ale rzeczywiście w międzyczasie moje życie bardzo się zmieniło i z tego bycia człowiekiem prowadzącym orkiestrę Rebel Babel międzynarodową, nagle hmm, po prostu ta orkiestra szukając wiele projektów, robiąc wiele projektów i z Muzeum jazzu w Nowym Orlanie i czasami nawet z Muzeum Hip Hopu w Nowym Jorku i wiele, wiele różnych rzeczy, ale okazało się, że to chłopi byli tym projektem, który zmienił moje życie na zawsze no i myślę, że orkiestry trochę też, bo, bo ta, skala, ta skala zmieniła naszą, to, to, to wystrzeliło nas po prostu jak, jak gdzieś tam, jak, jak teraz ostatnie sądy na, na Księżyc, a nawet y, może i dalej, jak, jak Pathfindera na Mars bo, bo, bo, bo ta przemiana, nagle bycie w Los Angeles, w Hollywood, w bycie też na różnych festiwalach, prezentowanie chłopów w Tokio, w Osace, w Paryżu, w Madrycie. Pozwoliło ci też no, zebrać doświadczenia w ogóle co do samych festiwali, prawda? To raz, zobaczyć bardzo ciekawe projekty, no i doszedłem do takiego wniosku, że moje życie się bardzo mocno związało już z muzyką filmową, że ja chcę robić filmy, mhm. że filmy są tym, co, w czym ja się czuję teraz najmocniej, najpewniej, że, że to jest moja pasja. I i jakby zrozumiałem też, że są takie czasy, że dzisiaj bardzo ważny jest... Ta bardzo ważna jest autentyczność i bardzo ważny jest profesjonalizm, czyli to, żeby poświęcać czas na rzeczy, więc jeżeli chciałbym robić teraz festiwal World Music, to po prostu nie wyobrażam sobie, żeby go robić, nie jeżdżąc po festiwalach World Music, po showcase'ach, żeby prezentować ludziom najciekawsze rzeczy, no a moje życie teraz skierowało się w stronę muzyki filmowej i też jest to dla mnie wielkie szczęście, bo to była moja pasja zawsze, więc pomyślałem sobie, spróbujmy, odważmy się, to jest bardzo ryzykowne, bo muzyka filmowa niby jest tak, że ona coraz bardziej jest popularna, ale w rzeczywistości to nie jest... Y taka skala, jak no, niektórzy artyści, których się zaprasza, jak w zeszłym roku mieliśmy Morcibe i tak dalej, tak. ale pomyśleliśmy sobie, zróbmy to, zróbmy to, bo to jest prawdziwe, bo to jest autentyczne, bo to jest w naszych sercach. Ja też bardzo mocno to poczułem i, i tak, i tak oto zmieniliśmy festiwal z wakacyjnego też na festiwal bardziej taki no to klimatyczny, to filmowy. Mhm. Wyszliśmy z lipca, jesteśmy we wrześniu. Mhm. Piękny czas w Trójmieście, początek września, 12 września jesteśmy w Sopocie, w Operze Leśnej, za chwileczkę będziemy ogłaszać jeszcze kolejne wydarzenia, bo to prawdopodobnie się jeszcze rozwinie o jeden dzień, ale o tym jeszcze teraz nie mogę za dużo mówić, ale, ale tak, to, to, to jest główna zmiana. Idziemy w muzykę filmową. Przed sekundą dosłownie ogłoszenie bardzo ważnej, istotnej rzeczy kolejnej, artystycznej, która pojawi się na festiwalu. Wcześniej już wiedzieliśmy o rodzinie Adamsów, o muzyce z tego filmu, ale też mm -hmm. 1670, serial, który tak. w pewnym momencie bił rekordy popularności. No to to, to opowiadaj o artystach, o tym programie, no tak, na tyle, no, na ile możesz. Właśnie wszystkim jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo festiwal rośnie, bo ludzie naprawdę widzą tą naszą ciężką pracę 6-7 letnią, więc rozrastamy się i właśnie ogłosiliśmy, że na Branswood wystąpi Kyle Dixon i Michael Stein, to są twórcy muzyki do Stranger Things i jakby tych show Stranger Things jest coraz więcej widzę, ale to są często podróbki, a to właśnie bardzo nam zależało mhm. na tym, żeby to był oryginalny, autentyczny show przez ludzi, którzy to stworzyli. I, I właśnie, no, tutaj, dopiero co moje wizyty w Los Angeles też właśnie w tym celu doprowadziły do tego, że tak, że ogłosiliśmy to, potwierdziliśmy sobie to i robimy taki koncert 12 września, elektroniczne show, mroczne, em, nawiązujące oczywiście do muzyki z tego serialu, oprócz tego em, właśnie takim też moim dużym marzeniem było to, że ponieważ no, filmem chłopi muzyką kształtowaliśmy pewnego rodzaju kulturę i później później jeszcze to wzmocnił projekt 1670, czyli tą zajawę na te chłopskie, chłopomańskie, po, po prostu nasze nastroje, to sobie pomyślałem dobra, a gdyby tak zrobić taki koncert, gdzie łączymy te wszystkie takie najbardziej światowe projekty związane z polskim folkiem i słowiańskością i dlatego właśnie tworzymy jest wyjątkowy moduł, koncert, gdzie wybrzmi muzyka właśnie z 1670 z chłopów i to będziemy się żegnać z chłopami już, mm -hmm. bo generalnie ten projekt już trzy lata gra, już po prostu też chcemy zrobić przerwę, więc tu, tu już kilka razy właściwie zapowiadaliśmy, że będziemy się żegnać, ale ludzie wciąż nas prosili, ale w tym momencie już faktycznie stawiamy kropkę, bo nadchodzi, nadchodzi nowy projekt, o którym będziemy rozmawiać wkrótce. Więc y, chłopi i jeszcze Wiedźmin, i jeszcze muzyka z, z Wiedźmina, Percival, e, także i, i to wszystko mieszane. Część muzyki Percivala, część muzyki z Orkiestrą Symfoniczną, PFK, Sopot. Część muzyki z Re Rebel Babel Film Orkiestra, także i tak, i Sweet'a z Marka Szejmana, z Family Adams, też za jego takim błogosławieństwem. Um, miałem, miałem też zaszczyt poznać tego niezwykłego kompozytora, także no piękne rzeczy się dzieją, wielka magia. Brasswood y, Soundtracks i to będzie 12 września, ale te kolejne dni dojdą i będziemy o tym informowali w radiowej jedynce. Łuk y, no to, to może chłopi teraz, co? Fragment Zawsze chętnie. Z przyjemnością. <laughs> Luk jest z nami. Nie zmęczyłem się jeszcze tym projektem na szczęście. No, wiem, jak słuchałeś tego <laughs> utworu w tej chwili, to, to, ale to niezwykłe, już mówiliśmy o tym kilkakrotnie, ale to jest niezwykłe że młodzi ludzie się zainteresowali tak. tym przedsięwzięciem. Słuchaj, to jest naprawdę niesamowite. niesamowite. Ja, ja dopiero co wróciłem, właśnie wracam z Barcelony, gdzie, da, gdzie byłem, dawałem masterclass na w szkole filmowej SK mm. w Barcelonie o tym projekcie i tam też po prostu ludzie wykazywali zrozumienie, zainteresowanie, e, zafascynowanie tym tematem. Także no, coś, coś pięknego się wydarzyło i to jeszcze pewnie będzie trwało wiele lat. Także jestem bardzo wdzięczny za to, bo to jest, nie oszukujmy się, to jest wielkie marzenie każdego muzyka, żeby jego muzyka zaczęła żyć sama, wiralowo, mm. właśnie nawet bez radia, bez telewizji bez mediów, po prostu, że ludzie sami chcą i przekazują sobie tę muzykę, więc ja jestem bardzo wdzięczny i tu pozdrawiam zawsze ekipę naszą chłopską, całe Breakthrough Films i, i wszystkich zaangażowanych w ten niezwykły projekt. To domykając jeszcze temat Brasswood, bo jak powiedziałem, będziemy do niego wracać. Powiedz jeszcze o jednej rzeczy, bo czy w tej sekwencji tej Słoweńszczyzny mieści się też Janosik i muzyka z, tak, z Janosika? Tak, tak, tak. tak. Takie, Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Tak, mieści się i to też ten, ta suitea, zapomnieliśmy ją o niej wspomnieć, dziękuję Ci bardzo. To jest też dla nas bardzo ważne, bo my My od wielu lat robimy w Sopocie paradę, która nawiązuje do roku 56, do tej rebelianckiej, antykomunistycznej parady i tam bardzo znaczą, znaczą, znaczącą rolę w tych paradach właśnie odgrywał Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, więc my też chcemy raz, że uhonorować go właśnie takim wykonaniem muzyki z Janosika, no a dwa, że ja mam nadzieję, jeszcze tego nie możemy, nie możemy potwierdzić, ale ja mam nadzieję, że ta parada również oczywiście będzie miała miejsce, a jeszcze nabrała dla mnie większego smaku, bo teraz nie dość, że to, ta parada może być taką paradą radosną, oczywiście proekologiczną, bo tam gramy akustycznie muzykę, wszystkie bandy grają bez prądu, ale to myślę, że będzie parada jeszcze takich super bohaterów filmowych, że po prostu zaczniemy inicjować przebieranie się za ulubione postaci filmowe, więc już teraz zachęcam do tego wstępnie, żeby pomyśleć o kostiumie, a ja zrobię wszystko, żeby ta parada też miała, miała swoje, miała miejsce 12 września w Sopocie i żebyśmy się super bawili. A propos filmowych historii, podglądałem trochę twoje wojarze, między innymi wycieczkę do Los Angeles, Oskary, jak się domyślasz, jednego zdjęcia najbardziej ci zazdroszczę. No właśnie, sam sobie zazdroszczę, e, no tam się, tam się rzeczywiście, jakby nie wiem, mam tam jakieś swoje anioły, bo, bo po prostu ostatnim razem jak byłem, to poznałem Bono z YouTube, a teraz poznałem Nika Cave'a, no właśnie, o to, tym jest, mowa. to jest abstrakcja, to jest abstrakcja, tak, no Nick Cave to jest, to jest artysta i, i tak sobie marzę cicho w serduszku, żeby kiedyś właśnie może taka postać pojawiła się na Brasut Soundtracks, no nie, nie, niezwykłe spotkanie, zresztą kolejna piękna piosenka, on był nominowany do Oscara za piosenkę Strange, Dreams. Piękny utwór, czego się nie dotknie, zamienia w złoto. To jest niezwykła ta jego współpraca, bo niektórzy mogą kojarzyć, a to ten facet taki z tym niskim głosem i tak dalej. Cave jest cały czas mega aktywnym artystą. Tak. Nie tylko nagrywa swoje płyty, nie tylko koncertuje, ale, ale nagrywa też dużo muzyki filmowej z Warrenem Ellisem i to od lat. Tak. I to jest również tak. absolutny hiper poziom, powiedziałbym. Tak, absolutny, absolutny. No, ma marzyłby się nam taki koncert właśnie jego strony filmowej, Zobaczymy, będziemy nad tym pracować Trzymajcie kciuki, festiwal się rozwija Mam nadzieję, że, że, że właśnie I nikt kiedyś zawita na Na scenach Brasu. I za to trzymamy kciuki Bardziej pracujesz teraz czy odpoczywasz? Miałem piękny czas odpoczynku i to takiego pierwszego od 22 lat, muszę powiedzieć. Właśnie po stuleciu radia e, mieliśmy kilka propozycji, kilka filmów się gdzieś tam skomplikowało, przeciągnęło w czasie i pomyślałem sobie, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć stop. I rzeczywiście kilka, kilka, kilka rzeczy odmówiliśmy i, i to był pierwszy okres w moim życiu, kiedy ja naprawdę odpocząłem. Tak 22 lata, to był cały czas wir, cały czas praca, często kontrakty, często deadline'y, często stres doprowadzania projektów do końca, no bo oprócz tego, że robiłem sobie swoje płyty, gdzie byłem trochę panem i, i tutaj z, w, z i okrętem, tak było dużo, dużo projektów, które wykonywaliśmy po prostu jak orkiestra, czy właśnie zleceń I, i nagle byłem przez chwilę taki bezrobotny, już, już praktycznie nie jestem, ale byłem e, przez dwa miesiące i to był niezwykły czas mojego życia. Bardzo odpocząłem, naprawdę spędziłem dużo czasu z rodziną, byliśmy w Dubaju jeszcze właśnie zanim ta cała historia nastąpiła, chciałem zobaczyć to miejsce, byłem bardzo ciekaw i, i rzeczywiście no, cieszę się, że zdążyliśmy tam pojechać, a potem jeszcze dostałem taką dyspensę na, na, na 7 dni od rodziny, że mogę sam gdzieś zupełnie sobie polecieć, więc udałem się do RPA Republiki Południowej Afryki, co było zawsze moim wielkim marzeniem, jako rowerzysty, to po prostu było moje marzenie. Po prostu jestem fanem MTB, roweru górskiego mm -hmm. i zawsze się zastanawiałem, jak u nas jest zima, to przecież gdzieś tam na tej planecie z drugiej strony jest lato, więc tam musi się fajnie jeździć na rowerze. No i potem zacząłem ten temat zgłębiać, no i oczywiście zobaczyłem, że są tylko trzy miejsca. De facto Australia i okolice, właśnie RPA mm -hmm. i, i Ameryka Południowa. No, okazało się, że w RPA po prostu są nieprawdopodobne ścieżki rowerowe w ogóle po winnicach, przepiękne szlaki, nieprawdopodobne. Miejsce oczywiście bardzo em, no, dwubiegunowe. Nie wszędzie, możesz, wjechać. nie wszędzie możesz wjechać. Dużo negatywnych emocji, depresyjnych, smutnych, kiedy widzi człowiek ogromną niesprawiedliwość i podziały, więc bardzo też daje do myślenia. Ale też no, piękna natury i samej Afryki. I ta inność, naprawdę inność, że ta półkula jednak jest inna. I, i to, to poczułem, bo byłem w sobie pierwszy raz e, tak daleko na tej drugiej półkuli, bo by, byłem gdzieś w Tajlandii. W, w, w Malezji, w, w Indonezji, ale tak daleko się jakby nie, nie wypuściłem jeszcze, także, no i to też chodziło o to, że tylko 7 dni miałem, a tutaj nie było jet laga, więc, mm -hmm. <laughs> więc to miało jakiś sens, także no niezwykłe miejsca, naprawdę pod kątem natury, coś, coś imponującego, coś, co będę długo pamiętał i coś, co naprawdę dało mi dużo energii. Często tak sobie wspominam to już teraz, mimo, że dopiero to wydarzyło się kilka miesięcy temu. To było też podróż na Cape Town, na, na przylądek Dobrej Nadziei. Mm -hmm. Chciałem tak właśnie z okazji 22 lat po, pojechać, nabrać trochę Dobrej Nadziei na, mam nadzieję, kolejne piękne 22 lata na twórczości. Luk, bardzo ci dziękuję za tę wizytę. Gramy jeszcze na koniec fragment chłopów, tego sam który, tak jak powiedziałeś, mimo, że trwa już tyle, że zagrałem już tyle razy, to, to, to się nie nudzi. Czekamy no, na Dopiero co ogłosiliśmy też wielką rzecz, że tak trochę kończymy też w tym roku wielkim przytupem na Woodstocku, nie? Więc w ogóle no tak, jesteśmy na Woodstocku tak, z chłopami tak. i to jest w ogóle niesamowite. To Bardzo będzie się taki się symboliczny cieszy. koniec tak, tak. Znaczy, wiesz co, potem jeszcze będzie, potem jeszcze mamy, mamy będziemy ogłaszać długo jeszcze będą dwa, trzy właśnie takie koncerty w tych pięknych salach, bo jeszcze mieliśmy takie prośby od niektórych miast, od ludzi, więc będzie jeszcze ze dwa, trzy koncerty takie w, filharmoniczne, mhm. no ale to, to to, to, to takie symboliczne właśnie trochę e, zakończenie w tym roku tego projektu. Także no tak, to jest, to jest ten moment. Myślę, że w mieście na Brasut będzie jeden z ostatnich koncertów. Potem jeszcze planujemy e, dwa i to, i to jest tyle. No, tak, tak zamykamy to w tym roku. To ja zamykam hmm. tę rozmowę stwierdzeniem hmm. idzie nowe, proszę państwa, tak i to nowe. I o tym nowym usłyszą państwo także od Luka niebawem w jedynce. Luk, Luce, Łukasz Rostkowski był naszym gościem. Dziękuję ci pięknie. Dzięki wielkie. Program Pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna Jedynka. Czas, by rozwiązać nasz konkurs. To ja powiem od razu, żeby uzupełnić tę część psalmu stojących w kolejce, trzeba było odgadnąć dwa słowa. Poszarość. I na starość. Wszystko pochodziło z kolendy nocki. Premiera odbyła się 18 grudnia w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To wszystko w 1980 roku. A kto otrzymuje nasze nagrody? O tym Anna Wil, która jest już w studiu. Dzień dobry. Dobrą odpowiedź nadesłał pan Bartłomiej z miejscowości Sidzina. Serdecznie gratulujemy. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tonsil. Polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumn Altus.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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na autostradzie A2 między węzłem Poznań-Zachód a węzłem Poznań-Komorniki na 158 km jezdni w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Sulechu, węzeł Zielona Góra Północ w pobliżu miejscowości Zawada. Na 187 km auto osobowe uderzyło w bariery. Nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Raz jeszcze ekspresowa jest trójka, odcinek węzeł Lubin Południe, węzeł Legnica Północ. W pobliżu Chrustnika na 280 km zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. Autostrada 4, odcinek węzeł Wrocław Południe, węzeł Bielany Wrocławskie. Na 152 kilometrze zderzyły się auto osobowe z dostawczym. Nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Loga ekspresowa S7, odcinek Tarczyn, gruje w miejscowości Podole na 27 kilometrze Zderzenie auto osobowego i motocykla. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Zablokowana została jezdnia w kierunku Radomia. Droga krajowa numer 11, odcinek Węzeł Poznań-Dąbrówka, Węzeł Poznań-Zachód w pobliżu Gołusek na 25 km nie ma już utrudnień po zdarzeniu dwóch ciężarówek. Zablokowany był tam jeden pas jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Droga krajowa nr 39, odcinek Namysłów-Brzeg. 50 km, zdarzenie dwóch aut ruch wahadłowy.